I przyszli w okresie Żniwa do Dawida do pieczary Adura, podczas gdy oddział filiskińczyków obozował w Dolinie Rafałim. Dawid przebywał wtedy w Warowie, a w Betlejemie stała wówczas załoga filistyńska. Dawid miał pragnienie, że więc to da się nabić wody ze studni betlejemskiej, która jest przy bramie.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 którzy poszli z narażeniem własnego życia nie chciał je pić. Tego dokonali ci trzej rycerza. Ten trudny czas w Jaskini Adulam sprowadził na serce Dawida wspomnienia jego lat w Lenten, Tego czasu, gdy życie tak inaczej wyglądało. Było gorąco mu się Woda ze studni wertaniowskiej. O, gdyby to ktoś dał mu się na z tej studni. Tam jego rodzinny Widzimy tutaj trzech mężów, którzy byli z Dawidem tam w tym czasie, słyszeli to wysychnienie do to jego pragnienie. Nawet oczywiście mówiąc to, nie prosili, aby poszli, tam, aby dokonali czegoś takiego, nie, nie oczekiwał, że ktokolwiek jego żołnierzy narazić swoje życie, żeby teraz mógł się napić z tej studni. Po prostu wspominał tę wodę, która tam była. Może była tak dobra jak z mojego z Może jeszcze lepsza. I mówi, ach, to była dobra woda. No, nie to, co tutaj w tej jaskini. ci trzej przebijają się przez zastęp filistego, który tam w czasie obozował. Nabierają tej wody, przynoszą. Ją tam jest, jest w szoku, że oni coś takiego zrobili. Tutaj widzimy dwie rzeczy. Widzimy jedną rzecz, to miłość tych życiu, da. tak jak ostatnio powiedzieliśmy, to byli ludzie, którzy byli, ludźmi głęboko zranionymi przez życie, ludzie, którzy przyszli do Niego w swej nędziu, dali, jak wrócił się do i przyjął, i stał się i przybudził. I ci ludzie pokochali.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 Z drugiej strony wyobrażam sobie zakłopotanie, który, gdy przyszli do niego z tą wodą, uświadomił sobie, że on należy dzieć życie, że on musi nabić. <Ky> Dawid mówi, jakże mam napić tą wodę, za którą wyście nadstawiali swoje życie. I ktoś mógłby powiedzieć, że to, co zrobił, Mogą być takim rozczarowanym dla nich. Kto wie, może było. Narazili swoje życie, przynieśli do niego coś z miłości, a on wylewał Jaką jako ofiarę dla pana. Myślę, że na tym można by zbudować piękne kazanie, co tutaj się uderzyło. I być może kiedyś do tego dojdzie. Ale to, na co dzisiaj tylko chciałbym zwrócić Waszą uwagę, to. Osiągać, to Mimo, że był tam taki tłum, mimo, że ci ludzie przyszli z takim ciężarem. to, co tam się. ten, ten, ten, ten mały incydent pokazuje mi, że Bóg uczniłby z nim. I wykonał cudowną pracę w ich sercach. Widzę serce Dawida, które już jest w Serce Dawida, które wierzy, w tym życiu nie chodzi o mnie. Wcześniej Dawid ewidentnie szukał swego. Widzieliśmy, jak zaczął zwaczać Boże drogi, zaczął budzić się, jak zaczął kręcić. Ale tutaj w tej jaskini faktycznie jest, jest prawdziwa przemiana w życiu. Jest rzeczywiście nowy rozdział w życiu. I Dawid wie, że to nie chodzi o niego. Tak naprawdę Dawid uznaje, że to, co oni zrobili, jest zbyt wielkie, żeby on to wziął dla siebie i wylewa tą wodę. Jeśli oni tak się już poświęcili, jeśli coś takiego zrobić na pewno, ja nie mogę tego dla siebie wziąć. Ja tak chcę to ofiarować mojemu Boku, I to będzie ofiara dla mojego Boga. Taka dziwna ofiara dla mnie, tylko po tą na ziemi, taką tak ofiarę złożył Bóg. Jeśli dla Dawida ta, ta woda była tak cenna, którą ci ludzie zrobili, tutaj czytaliśmy, co cenę swej krwi, o ileż bardziej. O ileż bardziej dla nas nie ma być cenniejsza krew tego, który faktycznie przelał dla nas. Takąż wartość nie ma być dla nas który Syna Bożego, który opierował samego siebie, aby w nas mogło też istnieć, jakieś się życia, życie. Abyśmy nie tylko mogli chwilę obrazić nasze pragnienia, ale abyśmy byli pełni życia i to życia robili. Wróćmy do pierwszej księgi samolotu 22 września. Jak widzieliśmy, rodzina Dawida czekała mu ustawienia. Kiedy Dawid był postrzegany jako dróg króla, i on znaleźli się w niebezpieczeństwie. Widzieliśmy, jak Dawid zabrał ich do króla Mału aby tam znaleźć na niebezpiecznym miejscu, podczas gdy on przybywał kwaranty. Piąty wiersz mówi nam, że przybył do niego prorok Gad. Tego proroka jeszcze parę razy, znikamy przy przyłoku do tego. Wcześniej był sam, a tutaj, nie stąd pojawił się jakiś nowy prorok. Dawid, pamiętamy zbiegł z, z tego siedliska prorockiego, kiedy był sam. Ale teraz, gdy pokutował, gdy nawrócił się do Boga, Bóg na nowo posłał mu tego, przez którego mógłby niego przemawiać. I że był rad, nie pozostawaj w paro. Wyrusz, a udaj się do Ziemi ludzkiej. I wyruszył Dwaita i przybył do Jar Heret, co znaczy gęsty las. Psalm 37, wiersz 23 mówi: Pan kieruje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 zignorował. Chodziło mu tylko o jego pozycję, chodziło mu tylko o to, jak będzie wyglądał, oczach ludzi. to wszystko, czego oczekiwał, sługi, i Natomiast nie wziął sobie do serca na nie pokutował, ze swoim błędów. Bóg przestał mnie niego trzymować i pozostawił. Tak jak tutaj Piotr dzisiaj mówił, możesz zabrać w takie miejsce, gdzie Bóg po prostu cię zostawił. Przestanie do ciebie mówić. I, i, nie będziesz już miał tego głosu sumienia nawet, które cię napomnie. Słowo Boże mówi o takich ludziach, którzy tak bardzo zatwarcili swoje sumienie. Szanowni, że ich sumienie jest jakby wypalone ogniem, czymż nawet nie słyszą głosu żadnego. Robią się co i męczy. Ten głos Boży jakby całkowicie zagłuszony w ich To jest straszny stan, gdzie człowiek może dopuszczać się okropności, i nie mieć użytych sumienia. Może położyć się i spokojnie spać. Albo jest a niektórzy, z tego co wiemy, potrafili dopuścić się okropności i pójść do domu i wziąć dla nas swoje dzieci i zasnąć, tak jak się w tym stało, podczas nie była krew w innych ludziach. W samym, już w takim miejscu, dalsza część tego rozdziału, nie do końca duża część tego rozdziału znowu koncentruje się na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 To nie zawsze są to słowa, które nam się podobają, które nas napawają entuzjazmem i radością. Czasami, jak słyszę o takich proroctwach, jeśli są to proroctwa, nie chcę ich pochać, ale czasami słyszę takie właśnie, ktoś powie, takie prawodstwo, takie wiecie, prołowe, w którym gdyby niczego od niego się nie oczekuje, w którym jest tylko jakieś takie jak poklepanie go po plecach i powiedzenie, że wszystko jest dobrze w jego życiu. Może rzeczywiście coś tego potrzebuje. Może czasami Bóg y, potrzebuje pamiętać taką tuchę, taką zakrętę. Ale kiedy słyszę, jak Bóg mówi do człowieka, zostaw wszystko, połóż swoje życie na Kiedy Bóg przez swoje słowo kieruje do które są wbrew cielesnym na wtedy mam dużo większą pewność, że jest to głos Bóg. nadal potrzebował uczyć się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 Dawid musiał znaleźć się tam na ludzi, gdyż Bóg miał tam dla niego jakieś zadania nie na Nie miał siedzieć bez czynnych, nie ma, Ale w Ludzie był szalony król, który nie zajmował się tym, czym powinien się był zajmować. A Bóg przygotowywał Dawida na króla. jeśli tamten król nie chciał podaniać swojej osób dla Bożego to Bóg. Bóg. postanowił posłużyć się Dawidem. to zobaczymy, jeśli Bóg pozwolił w kolejnych rościałach. Po trzecie, Obecność Dawida w Ludzie i to, co miało uczynić, sprawiało, że lud mógł poznawać Gawida, zobaczyć, co kryje się za tym człowiekiem, czyli jaki jest jego charakter. Mieli kontrast między tym, który, jak zobaczymy, wniósł im wyzwolenie, a Saulem, który ich wyciskał. I kiedy Dawid wrócił do Ludzie, w szóstym wierszu czytamy, że Saul usłyszał, iż Dawid ujawnił się wraz z ludźmi, którzy z nim byli. W Biblii warszawsko czytamy, że Saul dowiedział się, że wyśledzono gdzieś Dawida i otaczających go ludzi. A w Biblii tysiąclecia tymczasem Sały posłyszał, że wykryto Dawida razem z, to, razem z towarzyszącymi ludzi. Bo Dosłownie tam jest Dawid jakby objawił się, odkrył się przez to, że Więc tutaj ewidentnie naraził się na to, że Saul się dowie.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 Gdziekolwiek nie pójdzie, to musi mieć w ręku jakiś symbol swojej władzy, swojej zastraszania ludzi. Gdziekolwiek widzieliśmy, że w niebie pojeździ w każdym razem mówiłem, ci ludzie, których próbowały mnie urzucać. A wszyscy jego słudzy stali przy. Nim. A więc mamy tutaj jakieś takie zebranie. Wszyscy słudzy się zgromadzili i sami mają coś ważnego do zakomunikowania. Złóżnią w ręce. Pamiętacie, że Saul był potężnym człowiekiem. Przewyższał o wszystkich. wielki od chłopiska. Nie był tak wielki jak Goja. bał się wyjść do, bryśby, do ale był większy od wszystkich swoich sług. I z włócznym ręku chce do nich wygłosić mowę. Słuchajcie Beniamici, co sugeruje nam właśnie, że to są jego współplenięcy obóz tego plemienia. Czy syn Isajego rozda wam wszystkim także pola i winnice? Czy ustanowi was wszystkich przywódcami nad tysiącami, przywódcami nad setkami? Patrzmy od czego zaczyna swą To Tutaj jakby można domyślać się dwóch rzeczy z tego całego. Pierwsze, odwołuje się do nich chciwości, do ich zachłonności. Mówi, beniamidzi. A jestem bejna minutą? Wy jesteście bejna no, Jesteśmy jedna krew. Zobaczcie, co ja wam Zobaczcie, czym ja nas Zobaczcie, jak was swoim wynagradzam, tę waszą służbę. Czy ten Judejczyk wam to da? Czy dali tak samo was obdarzy, jak ja? Nie? On swoich będzie obdarzał, Judejczyków. Czy człowiek, jak jest tak wiecie, Nis, niski w swoim sercu to też inny postrzega w kategoriach swojej niskości. Skoro ja tak postępuję, to ja też tak postępuje. Skoro ja tutaj Was faworyzuję, to pewnie on będzie swoim faworyzowaniu. No I to, to się posiewałuję. Z drugiej strony, można też tym dostrzec taki element jakiegoś podejrzenia. Czy przypadkiem nie dadzą się Dawidowi przekupić? Czy jeśli Dawid nie zaoferuje jej, Kul, winnic, ekranu, czy, czy, tak, nie ustanowi ich przywódcami nad tysiącami, setkami, to w przypadku oni nie porzucą Saula. Zobaczcie, co mam Żeście się wszyscy sprzysięgli przeciwko mnie. A nie ujawnił mi nikt, niż mój syn sprzymierzył się z synem Isajego i nikt z Was nie współczuł ze mną.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 Po prostu ogarnia go obłęd. Myślę, że jest to tragedia wszystkich despojów. Agnieszka niedawno czytała książkę o Stalinie, co nie mnie jak ja Ten sam duch, ta sama paranoja. Ludzie, którzy byli oddani mu sercem, którzy mu służyli, którzy dbali o jego zdrowie, jednego po drugich mordowali ze strachu, że oni chcą mu, mu zagrażają. Wyobrażacie sobie, w jakim stanie było serce Saul'a? Ten człowiek, który doświadczył ducha Bożego na sobie, to doświadczył go osobiście na początku, w taki sposób, że jego serce zostało przemienione, i doświadczył łaski Boga w swoim życiu, później doświadczył ducha Bożego, jak widzieliśmy, w taki nadprzyrodzony sposób, jakby wbrew samemu sobie. Ten człowiek brnie, brnie w coraz większą prawość. Czasami ludzie mówią, jak porównamy grzechy Dawida i grzechy Saula, to Saul to takie niepniątko. To Dawid tak strasznie zgrzeszył. Dawid naprawdę dopuścił się takich rzeczy. Owszem, Dawid dopuścił się wielkiego grzechu. Ale myślę, że ci, którzy tak mówią, nie śledzili uważnie w historii Saula i tego, co się z tym człowiekiem stało. Ja też tak Nie jak teraz to widzę. To ja też tak mówił, tak, że miałem no, no, no. Amen, amen. Tak naprawdę samo taki biedaczek, tak się potknął, taki, tam gdzieś coś był trochę nieposłuszny z tymi analizyjami, jakieś tam jedno, drugie nieposłuszeństwo, ale, ale on nic takiego taki, wielkiego nie zrobił. Dawid, tak, ten to zgrzeszył, strasznie. Tak mówię, tak mówią, w ogóle się bardzo analizują to wszystko, co tu jest napisane, to co za chwilę by było napisane. Tragedia nas wszystkich despotów. Jest ogromne poczucie osamotnienia, lęk przed konspiracją, intrygami, które mają za cel odebranie im władzy. Jakbyście się czuli, stojąc w gronie słów sałów, który z grucznią w ręku wpatruje się w was swoim obłąkanym wzrokiem, i wylewa z siebie te wszystkie plugawe zarzuty. Zobaczcie, on to je oskarża nawet swojego własnego syna, że to jego syn zbudował ten W ogóle mu się wszystko obraca. Ale on mówi do mnie, tak? Wy wszyscy sprzysięgliście sprzy sprzy się przeciwko mnie. A więc on na nich jest wściekły, że mu nikt nie powiedział, że go nikt nie poinformował. Zakłada, że oni wiedzieli, że to za jego plecami się wszystko działo, tylko on jeden nie wiedział. Tylko on jeden bierny, nikt mu nie współczuje, i wszystko staje na jego życie. I teraz patrzy tak, na was, z tą w ręku, i mówi, we wszystkich, jaki następny ruch wykonał sam. Na sobie patrzy jakąś ofiarę, na którą była dużo z bo już w rzucał, Dawida rzucał swojego syna i latana. Co może rzucić któregokolwiek ze sług? W poprzednim rozdziale spotkaliśmy w Nob jednego ze sług Do Doega Edomite, przełożonego nad pasterzami Saula. I tutaj czytamy, że w pierwszej dziewiątym ten właśnie Doeg stoi tam między tymi sługami i być może na nim Saul zatrzymał swój wzrok i Doeg odezwał się i rzekł. Widziałem, jak syn Isajego przybył do Nowy, do Ahimeleka, syna Achituba. Ten zapytywał Pana to dał mu też żywność na drogę oraz oddał mu miecz goniata filistyńczyka". Zobaczcie, co się dzieje. Saul w ogóle w jakby nie ma, nie ma tematu, wiecie, że, czy tam jeszcze ktoś, czy, gdzie, kto, kto, kto pomył Dawidowi. Saul jest po prostu wściekły na nich. Doległ Pana pomysł, że to jest dobry moment, żeby poinformować Saula o tym, co widział, żeby odwrócić uwagę od, od, od siebie i od i zwrócić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 Odbierze to, co ja w zupełnie inny sposób, niż świadczyłyby o tym same fakty, gdyby rozważać jego derwanie od tej sytuacji. Tutaj mamy wściekłego, rozłoszczonego króla, który szuka sobie ofiary do wyładowania swej ciepłości. Nie może dogmać się węgla, do ale gryzie go to, że w jego mniemaniu, za jego plecami nie są jakieś intrygi. I nikt tym nie mówi i są właśnie w gronie, bo ci, którzy powinni byli mówić, powinni byli mówić, tego nie zrobili. I jest gotów na nim wyładować są fury, na wyładować I w tym kontekście powiedzenie tych słów było ewidentnym rzuceniem oskarżenia na Hinoleka. Jak wiemy, Hinoleka nie był w ogóle świadomy tego, co się działo, nawet go oszukał, Czytamy tymczasem werset 11, że król posłał, aby przywołał kapłana Chimoneka, syna Chituba i całą rodzinę jego, całą rodzinę jego ojca. Kapłan, no, wszyscy oni przyszli do króla I rzekł Saul, słuchaj, synu Machituba. A ten odpowiedział: Oto jestem, panie. Rzekł do niego Saul, dlaczego przysięgacie się przeciwko mnie? Ty i syn Isaego że dałeś mu żywność i nieś, i zapytywałeś Boga o niego, tak iż powstał przeciwko mnie i nastaje nami, jak to jest dzisiaj. Widzicie, jak Saul to odczytał? Jak to przedstawia? Jak im świetla? Te same fakty powtarza, ale jaka jest konkluzja? Ze słów Saula przewija podejrzenie i oskarżenie Achille'ka o zdradę i współudział w zamachu stanu. Iluż ludzi, Cierpiało w podobny sposób. Jak często niewinni ludzie byli oskarżeni o jakąś zdradę, o jakieś pnowania, o jakieś przestępstwa, o chęć zranienia kogoś, kiedy wzięto suche fakty nadano im jakieś kolory i odczytano w nich nieprawdziwe motywy. Jeśli doświadczyliście w swoim życiu czegoś podobnego, wiecie, jak jest to bolesne.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 tak jak kiedyś braci opowiadał w tym spotkaniu. O swoim doświadczeniu, kiedy dwaj bracia go robili, to faktycznie faktycznie byłaby wina. Wyronowali tę zrobotę. Ale kiedy on zaczął nad tym wszystkim rozmyślać, kiedy zaczął to wszystko w sobie tam rozpadać i, i rozgrzewać, i widzieć, a co oni okropni, a co oni niewdzięczni, a co oni tacy i siacy, i w sierabowskiego mogę zobaczył, że on taki nie jest, że on to na ich tle to jest w taki no ja to jest ten... i jak mówił sam, z czasem wręcz całe to wydarzenie zaczęło odkryć przyjemność, że on świetnie są w takich dobrych kolorach, w nasi, na, na, na tle tych z okropnych braci, którzy mu takie możliwe. Tak się jest w nasze serce? I starczy ta drobina naszego Tak tutaj jakiejś paranoi, jakiejś takiej niechęci, by umilżyć się, by przeprosić, by nawet ponieść szkody aby mieć pokój z bratem z siostrą drugim człowiekiem. Tylko będziemy pnować w sercu, będziemy nie, ja, on na pewno na pełną prąd, i, i będziemy dusić dusić. I, ja, nie, ja nie jestem, nie, ja jestem w porządku. Nie chodzę sobie, nie chodzę sobie. Ja już próbowałem. Nie? I, i, czasami to jest to smutne. Jest to smutne, kiedy się to widzi w sercach ludzi, którzy twierdzą, że kochają Jezusa, kochają brata, kochają siostrę a jednak nie potrafią puścić, nie potrafią przebaczyć, nie potrafią uznać tego uzasadnienia, które ktoś im przedstawił. To dobry moment, ale będą wstawać przy swoim rozumieniu prawdy. Nie ja do kogo mówię. Nie muszę o no patrzeć. posłuchajcie tego. Czasami nie mam dwa razy z rozmawiać o tym osobiście, albo uciekacie tego człowieka, którzy tym tego. Jeśli słuchacie tego, weźcie sobie to nie, nie trzymajcie tej, tej drugiej osoby w jakiejś niewoli, w swoich podejrzeń, zarzutów, jakichś takich wyobrażeń tego, co jest nie tak. Bądźcie gotowi i Przebaczyć, okazać miłosierdzie, w miłosierdzie. Odpowiedzi rzekła Himalewska. Któż wśród wszystkich Twoich słów jest tak wierny jak Dawid, który jest dźwięciem królewskim. Jeszcze jedno małą uwagę. Zobaczcie, jak Saul mówi o Dawidzie, jak Saul nazwał Akimeleka. Syn Isajego. To jest syn Machituba. Widzicie to? To nie jest bez znaczenia. A jak on się do To coś pokazuje. Natomiast Akielek mówił, tak, Wzięć. Zwięć królewski. Dowódca twojej straży przybocznej jest poważany w twoim domu. Czy dzisiaj dopiero zacząłem zapytywać Boga o niego? Wynaj.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 Twoim wiernym sługą, Twoim zięciem jest powożenie w Twoim domu. Ja niczym nie wiedziałem, ja jako zawsze go robiłem. Tak było, wiecie, że on faktycznie o niczym nie powiedział. Bo teraz tych, chcesz coś, coś złego uczynił w domu, czy rodzinie, bo po prostu przedstawił mu fakty. Ale to niczego nie pomogło. Chociaż jego obrona była prawdziwa i słuszna, była czymś okropnym do słuchania dla sobą. To, czego dyspota najbardziej nie lubi słyszeć, to to, że jest w błędzie. Jeśli ktoś Ci mówi, że się mylisz, to od razu nosisz się gniewą, nosisz się złością. Chciałbyś mu zatkać w słowach. To uważaj. To uważaj. Wstań sobie w serce. Jeśli nie można Ci powiedzieć, jeśli nie można mi powiedzieć, że się mylę, że jestem w błędzie,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 i cała rodzina Twojego ojca. Wyobrażacie sobie totalne osłupienie Achimela, kiedy usłyszał te słowa? Wiecie, kiedy przyszł do Niego posłańcy Saul, że sam go gdy gdyby faktycznie miał jakieś pojęcie o czymkolwiek, mógłby zwiedząć Dawida, mógłby wtedy uciekać, uratować swoje życie. sam chociażby ten fakt, że On przyszedł do Niego i stanął, przed już powinien go zastanowić. No ten człowiek stoi przed nim, niczego nieświadomy. Pierwszy raz słyszył go o tym wszystkim. I ten wydaje na niego wyrok śmierci. Tak, o. Po prostu temu przedstawia argumenty, temu mi umrzesz. I jeszcze cała twoja rodzina. Cały domy. Szok. O co chodzi? Cały jednak zamierzał zastanawiać się nad swoją decyzją, ale pragnął jak najszybszego wykonania swojego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 Mieli sumienie, którego głos nie był tak zagłuszony, jak głos sumienia ich obłąkanego władcy. Czytamy, że słudzy królewscy nie chcieli przyłożyć swej ręki do tego, aby wytracić kapłanka, że chce ta skryta sytuację. Cały wydaje rozkaz i oczekuje natychmiastowego posłuszeństwa tymczasem przez swoje jego z każdą chwilą traci swój autorytet, traci poważanie. Jego najbliżsi, najbardziej zaufani poplecznicy odmawiają wykonania jego rozkazu. A Ta takiego despoty jak Saul to jest, myślę, chwila największej kiedy Wydaje mu się, że go nie słucha. Czyż to nie powinno go troszeczkę potrzebić? Czyż ich wrażliwość sumienia nie powinna poruszyć jego serca? Ale obawiam się, że jego serce było w takim stanie, gdzie nawet to nie było w stanie go poruszyć. W swym krzpiożerczym szale cały zwraca się do Dołega, do mity, tego obcokrajowca. I mówi: przystąp ty i wybiegł odpłatę. Znalazł sobie tego, który był gotów podnieść rękę na pomożeńców. Pan. Dołek najwyraźniej różnił się od reszty otoczenia Saula. To, że był Edomitą, którzy mieli ze sobą historię na wyższe nie miał religijnych skrupułów jak czytamy dalej, targnął się na kapłana i wymordował w tym dniu 85 pięciu noszących w od Ewa. Do takie ciała kapłanów, zbroczonych krwią. 85 pięciu milionów no, i widzących, co się dzieje. Dolek z może to swoimi sługami, w zasadzie to sami. A ten koniec. Czytamy dalej, że w mieście kapłańskim dno wytępił ostrzem miecza mężczyzn i kobiety. Dzieci i niemowlęta. I woły, i osł, i owce. Wszystko to wybił ostrzem miecza. Co do miasto? Pamiętacie jakiś czas wcześniej, Bóg nakazał Saulowi postąpić tak z Amalekitami. I Saul wbrew woli Pana tego nie uczynił, oszczędził Teraz w swoim przeciwko Bogu doprowadza do tego, że całe miasto niewinnych ludzi zostaje tak wytępione. Myślę, że jakąś jak to dla nas jest przestrogą, jakimś to dla nas jest ostrzeżeniem przed mocą rzeku, przed mocą rzeku. Tam, kiedy patrzyliśmy na Staura, mogliśmy współczuć, mogliśmy myśleć... Szkoda mu była o elektruchu. Nie, nie że nie było mu szkoda. Chodziło mu o te zyski. Ale dobra, no mogliśmy to zrozumieć, tak? Po ludzku chciał kłopisko, proszę sobie tam dorobić na starość, tak? Proszę sobie odłożyć. Tak?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 Tak nie słyszę historie o upadłych wierzących. Jakie rzeczy potrafią się zniżyć, jak nisko potrafią upaść. Dlatego, że gdzieś tam w sercu i grzech. Dlatego, że nakominał ich raz i drugi, trzeci, dziesiąty. Mi się tłumaczyli, jak są. Zawsze sobie znajdziemy w tłumaczeniach. Towarzyszymy potrafimy, potrafimy się tłumaczyć, a nam się tłumaczył prawie wszystkiego, dzieci potrafią się tłumaczyć. Czekamy to nasza wina, że to Ewa, że to ten sąsiad, że to moja rodzina, że to moja matka, że to ci, czy ci. Potrafimy się tłumaczyć. Bo wyszlechni dla nas jest przyznać się do nich. Bo dla nas jest wziąć na siebie, co zrobiliśmy. Chodzić Pan z Krzysztofem w Nie <śmiech> ten... ...mam czasu, aby dokończyć tą historię, ale... To... Zmienię, że... ...dofinał. Proszę, proszę. Czytamy w XX że ocalał tylko jeden syn, czy daleka. Syna Hiduba imieniem Abiatar. ten jeden. I on opuszył i przyłączył się do Dawida. I doniósł Abiatar Dawidowi o tym, byś samym wymordował kapłanów Pana. Wtedy rzekł Dawid do Abiatana: zobaczcie jakaś jest inna postawa Dawida. Zobaczcie, jak to przemienione i odnowione przez Boga serce reaguje na to, co się stało. Dawid mówił, wiedziałem już w owym dniu, że Edomita, który tam był, doniesie o tym Saulowi. Ja spowodowałem śmierć wszystkich z rodziny Twojego Ojca. I Dawid Cię nie tłumaczy. Dawid tutaj nie próbuje być do Saul, jest wszystkiemu winny. Dawid, chociaż oczywiście Saul jest wszystkiemu winny, widzi w tym swoją winę, widzi w tym swój udział, widzi teraz, co zrobił, gdy poszedł tam kłamu, mleka. i opłamał i że I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 I coraz bardziej pogrąża się w prawo, się, coraz więcej słaczy i coraz więcej ludzi rani, i niszczy. A bierze tu na siebie i mówi, ja spowodowałem śmierć wszystkich z rodziny Twojego ojca. Pozostań przy mnie, się To nastawać będzie na moje życie, nastawać będzie na Twoje. Lecz tu mnie jesteś dobrą po pierwsze przyznaję się do winy, po drugie tej, jak tylko może bierze na siebie odpowiedzialność za to, co się stało. Jeszcze tylko mogę cokolwiek zrobić. To uczymy. Tak będę otaczał opiekun. Ja się to zajmę. Jeśli mogę. Już nie jest w stanie naprawić tego, co zrobię. Już nie jest w stanie przywrócić życia tym kapłanom, ich rodzinom, temu miastu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 Możesz próbować, jeszcze są właśnie takie jakieś resztki, które możesz pozbierać. Możesz starać się to jakoś naprawić. A wiele rzeczy to zostaje Ilu I ludzi, którzy przez nas obrócili się od Boga, przez nasze nieposłuszeństwo, ilu braci i którzy też przez naszą chnąwność, przez nasze zło żyją w jakimś, jakimś grzechu przez to, też są tym skażeni, też są tym zarażeni. Może myślisz sobie, Bóg mi przebaczy. I Dawid z swoich psalmów widzimy wielokrotnie. Płacze do Boga i prosi go, panie, zbywać mi, nie wybać, mi, wywać mi, zmiłuj się na bergą oczu w mojej Myślę, że do końca życia to, to, tutaj się stało, gdzieś tam ciążyło, nie zaszkodził. Że chociaż wiedział, że Bóg mu przebaczył swoje miłosierdziu, w swojej łasce, to jednak myśl o, tym, o tych konsekwencjach, o tych ludziach, których zranił, których oszukam, chyba na nie Pomyśl może o tym człowieku, który przez Ciebie wybił pierwszego kieliszka i skończył węszczotny alkoholu. Może byłeś na swoich młodych lat z dziewczyną, z chłopakiem, pasje, swojej pasji, swojej porządliwości doprowadzić ich do bram jak I Ty się nawróciłeś, Ty jesteś zbawiony, ale co jest z nimi? Gdzie oni są? Tobie Bóg przebaczył, ale co z nimi? Nie chcę wzbudzać Was poczucia o imię, nie chcę na Was rzucać ciężarów w ale myślę, że ponownie potrzebujemy uświadomienia sobie powagi naszego grzechu, naszej niepewności. Oczywiście, jeśli czyniliśmy to bez Chrystusa, czyniliśmy to w nieświadomości. Byliśmy jak ten świat jest dzisiaj, zaślepiony, oszukany przez żadną. Chrystus, kiedy wziął nas na siebie, czytamy, i przebaczył nam to wszystko. On nas uświęcił, nas nas nam nowe życie. Ale pomyślmy, jak straszną rzeczą jest.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 a z drugiej strony dziękuję Bogu za tą łaskę, jaką Bóg że może być jak drzewo zielone, Panie Panu. Naszej siostry, Słowo Boże jest pełne obrazów. Pełne obrazów, w których jest konieczne, abyśmy przeglądali się, których konieczne jest, abyśmy porównywali nasz stan do stanu tych, o których czytamy. Śledzimy Mój Skąd oni wyszli? Dokąd ich to zaprowadziło? Mamy przykład tego, <coughs> który owszem nie był doskonały, który widzieliśmy, miał swoje wzory i swoje upadki, ale był człowiekiem, który był upadł po Szukał go, szukał jego łaski, szukał jego miłosierdzia i był gotów przyznać się do swojej płacy. To jest droga zbawienia, którą w tym nas tutaj się dwa z tych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 fasady położności, zachować reputację w oczach ludzi. Uważamy, że to jest, to jest zbyt poniżające, żeby teraz się przyznać, tak? cały tak myślał. Sam nie chciał, wiecie, przed ludem źle wyglądać. On chciał dobrze wyglądać w oczach ludzi. To wszystko na czym zależało. I możesz tak samo. Starać się dobrze wyglądać w oczach ludzi. Może nie ludu, ale brać i sióstr. To jest dla nas największe niebezpieczeństwo. Starać się udawać takiego, wiecie, chrześcijanina, którego jest wszystko dobrze. Wszystko jest dobrze. Nigdy, nigdy nie wykażesz swojej prawdziwej twarzy. Nigdy nie przyznasz się do swoich błędów. Okej, okay, zrobisz na nas ale pewnego dnia skończysz jak sam. Wyobrażacie sobie, co, jak to wydarzenie wpłynęło na ja całą tą sprawę między Saurą a Sam myślał, że nie, tutaj pozbędzie się kolejnych wrogów. Tak naprawdę myślę, że od tego momentu serce całego narodu odwróciło się do w, w tym momencie wszyscy zobaczyli, co jest w tym Tak naprawdę siedzi w tym gęsłościach. Nie tylko kapłani, którzy jakby słyszeli na wieści o śmierci tych wno, jeśli im się prawo. ale każdy zdrową myślący człowiek widział, że to nie jest Boży król, jeśli ma coś takiego. Widzieli Dawida i tę grubę z nimi, która rośnie, która rośnie. I za chwilę zobaczymy Dawida, który ratuje. I myślę, że serce narody trzeba zlecić się do Dawida. I wiele modli płynęło do Dawida, o jego bezpieczeństwo, o jego ratowanie. O to, żeby Bóg i uczniów jego, króla. Być może wielu już dowiedziało się o tym, co się stało, kiedy Samuel przyszedł i wylał obie jego do głowę. wiele zaczęło tęsknić do tego króla.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 nie myśli o dobrobycie, ale kryje dniem i śmierć. jest drugi władca, który narodził się w głowie Sajnice, Który prowadził tak skromne życie, który umarł tak straszną śmiercią. I w które, którego niewielu wierzyło. Których, za, którym, za którym niewielu poszło. ale jest zaszczepiony tak, jak wielu. Było dana wokół Saola, gotowych stać go przez lata jeszcze muszą urzędzać go, do zostawić go i odejść. Jak jesteśmy wdzięczni, że go potworzyły nasze serca, że ukadła nam okropność tego złego władza, usłaniałość tego Syna Dawida, który jest królem do no Izraela. Panie może Panie Kochany nasz Panie, to bardzo prosimy o Słowo, które w nas kierujesz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 Zachowaj, Panie, nasze serca przed oszustwem i grzechu. Przed tą diabelską mocą nieprawości, która zniewala, która prowadzi człowieka niżej i niżej, aż do bramki kła. Prosimy, Ojcze, daj nam serca wideo, serca wrażliwe na Twój głos, Serca skory do pokuty, do przyznania się do winy, do szukania przebaczenia, do starające się naprawić szkody, które wyrządziliśmy. Prosimy, kochany Bóg, prosimy o Twoją łaskę, o Twoją pomoc, o Twoje uzbrojenie tego, co chora nas. Prosimy. Amen.